No co jest Jureczku? No jak się czujemy? O Jureczku kochany! no, Mój kochany Jureczku! Powiedz mi coś! No powiem, Zaśpiewaj mi coś! Ty tak ładnie śpiewasz! Ja słyszałem! No zaśpiewaj mi Jureczku! O Jureczku! Jureczku! Jureczku! Jureczku! Jureczku! Jureczku! Jureczku! Jureczku! Yo, yo, yo, yo, mój ty. No, no co tam? Miam,